Molium. Z życia Mola Książkowego. Rozdział 31. Dzisiaj mieliśmy efekty specjalne naturalnie. <śmiech> Uzyskane. Witam Cię serdecznie z kolejnym rozdziałem Molium. Audycji dedykowanej pasjonatom książek. Molom książkowym, osobom uwielbiającym tak czytać, jak również o książkach rozmawiać. Molium jest również audycją w sporej mierze pamiętnikarską, to jest hmm, tak naprawdę takim głosowym pamiętnikiem, w którym zapisuję moje osobiste, subiektywne wrażenia z lektury, moje przemyślenia na temat różnych autorów, jak również dzielę się ciekawostkami od czasu do czasu, okołoksiążkowymi, literackimi. Hmm. Dziś Postanowiłem zrobić przerwę od pana samochodzika, o którym ostatnio non-stop opowiadam i powrócić do tak zwanego cyklu waldenowskiego. Cykl waldenowski hmm, określam tym mianem szereg rozdziałów Molium dedykowanych pozycją pod tytułem Walden lub Walden. Angielskiego autorstwa Henry'ego de Viracondeau. Jest to pozycja niebeletrystyczna. Niektórzy określają ją mianem zbioru esejów tego amerykańskiego myśliciela. Hmm. Okazało się, iż jest to książka bardzo inspirująca. Książka do której początkowo byłem sceptycznie nastawiony. I nawet w trakcie lektury niejednokrotnie miałem chwilę wątpliwości, przebywając przez bardziej nużące mnie hmm, połacie tekstu. Niemniej jednak znalazły się w niej również i takie fragmenty, które zaskoczyły mnie, czy wręcz oczarowały. Hmm, skwapliwie podczas jej czytania, czy raczej słuchania, gdyż zapoznałem się z nią w formie audiobooka, świetnie zresztą wykonanego przez Maconiu, podczas lektury skwapliwie i skrzętnie zapisywałem sobie wszelkie cytaty, które zwróciły moją uwagę, postanawiając opowiedzieć o nich w molium, o tym, do czego mnie inspirują, z czym mi się kojarzą do jakich przemyśleń mnie skłaniają. I wyszła już z tego spora, spora garść refleksji, takich mniej lub bardziej życiowych, czasem gdzieś wychodzących nawet szerzej, dalej w duchową sferę. I wszystkie te refleksje, jeżeli lubisz przemyślenia, jeżeli lubisz filozofię, to odnajdziesz to wszystko, w dotychczasowych waldenowskich rozdziałach, do których łatwo dotrzeć na naszej stronie internetowej moliumpodcast.blogspot.com molium przez m jak Mariola na początku i na końcu podcast wpisany przez c moliumpodcast.blogspot.com hmm. i tam znajdziesz m.in. cały cykl waldenowskich. I tak dziś, na urozmaicenia, postanowiłem zamknąć ten cykl hmm. i przytoczyć już ostatnie cytaty z tych, które zapisałem. Hmm. I żeby od razu, myślę, przejść do rzeczy, to otworzę moje notatki i przeczytam Tobie pierwszy z nich. Znam siebie tylko jako istotę ludzką, można by rzec scenę dla myśli i uczuć. I Jestem świadom pewnej dwoistości, dzięki której mogę stanąć tak daleko od siebie, jak od innej osoby. Niezależnie od intensywności doznań wiem, że część mojej osoby pozostaje krytyczna. Nie jest jak gdyby częścią mnie, lecz obserwatorem, który nie bierze udziału w moich doznaniach tylko je rejestruję W takiej samej mierze to ja, w jakiej może to być ktoś inny. Gdy dramat życia, a może i tragedia, dobiega końca, obserwator odchodzi własną drogą. Dla niego był to jedynie rodzaj fikcji, jedynie dzieło imaginacji. Ten cytat jest jednym z największych, o ile nie największym, zaskoczeniem dla mnie w całym Waldenie. Szczególnie po lekturze książek Dolores Canon, o której również zresztą wspominałem w sporej mierze już w Molium, Dolores, tak dla przypomnienia, pisze w tematyce rozwoju duchowego oraz metafizyki w sporej mierze. I właśnie u Dolores jak i tak naprawdę w wielu innych miejscach, możemy napotkać taki koncept, koncept, hmm, jakby go opisać, koncept hmm, obserwatora, koncept, który hmm, separuje od siebie tożsamość człowieka, Taką lokalną osobowość od jego wyższego aspektu, który się w ową tożsamość przebiera. Tak byśmy mogli to ująć. W świetle takiego postrzegania, nasza tutejsza, rzekłbym, lokalna osobowość, jest rodzajem. Hmm, roli aktorskiej, rodzajem przebrania. To wszystko, co moglibyśmy określić mianem tożsamości naszej, która buduje się i rozwija z biegiem lat w ciągu naszego życia na Ziemi. Adam Kowalski, Ewanowek. Wszystko to, co moglibyśmy rozumieć jako tożsamość. Nawet nasza osobista perspektywa, która tak bardzo jest przez ową tożsamość kształtowana. To cała ta tożsamość, całą tożsamość można postrzegać nadal jako rodzaj przebrania, rodzaj roli. Tak jak w teatrze czy w filmie, odgrywanej w pewnym konkretnym celu, roli, którą odgrywa pewien aktor. I ów aktor nie jest w swojej esencji postacią, którą odgrywa oczywiście, chociaż robi to bardzo wiernie. Osobliwość i oryginalność tej sytuacji polega na tym, że aktorzy występujący na Ziemi zwykle nie są świadomi, że grają. To jest taka idealna gra, żartobliwie rzecz ujmując: polegająca na tym, że nie pamiętasz, że jesteś aktorem. Nie pamiętasz, że. Masz do odegrania rolę. Budzisz się raczej już w przebraniu i robisz swoje. Nie znając innego życia, nie znając swojej prawdziwej tożsamości, tej takiej pierwotnej, oryginalnej, bierzesz zaprawdę to, co postrzegasz swoimi zmysłami za absolutną prawdę o tobie, o sobie samym, o sobie samej. I budujesz od podstaw niczym na czystej kartce swoją tak zwaną własną tożsamość. Istnieje jednakowoż pogląd duchowy, który ukazuje nam perspektywę, w której cały czas ten proces jest tak naprawdę hmm, fikcyjny, iluzoryczny. To, że dla ciebie w tym procesie ludzka tożsamość jest jedyną prawdziwą i właściwie jednocześnie najprawdziwszą, to nie znaczy, że tak jest w istocie. To jest tylko efekt tego osobliwego zjawiska amnezji, od której rozpoczyna się tutejsza gra, tutejsze ludzkie życie. Jednocześnie na marginesie warto oczywiście zaznaczyć, że jest to też pogląd, który jak najbardziej ludzkie życie traktuje jako tylko i wyłącznie odcinek na znacznie obszerniejszej, prawdopodobnie nieskończonej linii, Etap. Jeden z wielu. I taka perspektywa znacząco potrafi zmieniać postać rzeczy. Taka zmiana punktu ciężkości, kiedy to hmm, coś tak bardzo ważnego hmm, dla nas, do czego tak bardzo przywykliśmy. Jak nasza własna tożsamość. Niektórzy nazywają to ego. Kiedy owe ego przestaje być najważniejsze. Przestaje być prawdą absolutną. Przestaje być prawdą rdzenną o nas samych. Tylko staje się dla nas wtórne. To jest... Prawdziwe, ale prawdziwe jak gdyby wtórnie. Tak jak prawdziwa może być bardzo wiernie i autentycznie odgrywana rola przez aktora. To może być bardzo przekonująco odgrywana rola. I w tym ujęciu, w ujęciu owego autentyzmu może być prawdziwa. Ona może... Hmm. generować pewne uczucia. Ile to razy doświadczaliśmy jakichś emocji oglądając jakiś świetnie zagrany film, doświadczając jakiejś świetnej gry aktorskiej. Dobrze wiemy, iż jak najbardziej jest w stanie wywoływać to w nas pewne emocje, poruszać nas. Hmm. Tak samo w teatrze życia hmm. Na Ziemi. Okazuje się, że w ogóle w takim ujęciu, w takiej niby poetyckiej przenośni, jak teatr życia, może kryć się bardziej dosłowne znaczenie, że faktycznie istnieje pogląd, okazuje się, duchowa pewna perspektywa. która ukazuje życie na ziemi dosłownie jako teatr, dosłownie jako odgrywanie ról, odgrywanie fikcyjnych ról na potrzeby pewnych doświadczeń, na potrzeby, niektórzy mówią, lekcji. To zmienia postać rzeczy, dlatego że można czuć się znacząco inaczej kiedy Twoja własna tożsamość nie jest jakby Twoim epicentrum ważności. Nie jest tą Twoją najwyższą świętością. Tą prawdą absolutną, rdzenną. Tylko kiedy traktujesz ją bardziej jako rodzaj narzędzia. Kiedy zdajesz sobie sprawę, że jest ona bardziej... Jak już to nazwałem, lokalna, czyli hmm, istniejąca na potrzeby chwili, istniejąca na potrzeby doświadczenia pewnego, konkretnego. To jest głęboki temat. Niedawno stosunkowo opowiadałem o tym, kiedy nagrywałem Molium, dedykowane Nowej Ziemi, jak to również pozycji niebeletrystycznej z tematyki rozwoju duchowego, filozofii, pozycji przedstawiającej pewną interesującą perspektywę, z której możemy bardzo profitować w życiu, nabierając znacznie więcej balansu, pokoju, niezależności względem zmiennych kolei losu i tak dalej i tym podobne. Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej, to zapraszam do zgłębienia tamtego rozdziału. Tam przyrównałem ową tożsamość nie do roli, lecz do łyżki. Co ciekawe. Ale o co chodzi z łyżką, to po raz kolejny nie będę opowiadał dzisiaj, lecz bardziej skoncentruję się na tym hmm, fakcie, iż Henry Toro bardzo dosłownie opisał to w Waldenie, separując od siebie ewidentnie tą cząstkę aktora, ten aspekt aktorski od aspektu hmm, samej roli przez tego aktora odgrywanej. Znam siebie tylko jako istotę ludzką. Czyli w tym życiu mam dostęp tylko do tej prawdy. Lokalnej prawdy. Nie wiem, że jestem kimś więcej. Nie wiem, że ta ludzka tożsamość to rodzaj iluzji, rodzaj roli, rodzaj gry. Nie wiem, bo nie mam skąd się tego dowiedzieć generalnie. Nie pamiętam. Hmm. Skoro nie pamiętam, to nawet nie jestem świadomy, że nie pamiętam i dla mnie moja najprawdziwsza prawda rozpoczyna się od tego punktu. Nadane mi imię, nazwisko i rozwijająca się z biegiem czasu tożsamość. To jest jedyna prawda, jaką znam, więc... Hmm staje się moją absolutną. Znam siebie tylko jako istotę ludzką. Tak. No, jako człowiek po amnezji. Budzę się jako człowiek, więc uważam, że jestem człowiekiem. I uważam, że jestem tylko czy aż człowiekiem. Ale nie znam siebie w innej jakiejkolwiek definicji. Hmm. Można by rzec scenę dla myśli i uczuć.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 może to być ktoś inny. Rejestruje. Nie bierze udziału. Część osoby, która jest krytyczna i nie jest jednocześnie częścią mnie. Czyli co to znaczy? Jak mi się to kojarzy? To jest właśnie rozpoznanie w sobie aktora. Rozpoznanie w sobie tej bliższej prawdy części, tego bliższego prawdy aspektu siebie samego, który nie jest odgrywaną rolą, tylko jest aktorem, czyli jest tym kimś, tym bytem, który przybiera pewną rolę, ale sam nią nie jest. Nie jest Adamem Kowalskim, grając jednakowoż tego Adama Kowalskiego. Hmm. I w tym aspekcie nie jest częścią tego Adama. Za to jednocześnie jest obserwatorem w istocie i, i to obserwatorem, który chociaż nie bierze bezpośredniego udziału w doświadczeniu tego Adama, to jak najbardziej owe doświadczenie rejestruje, pozyskuje. I w tym właśnie procesie ujawnia się cel całego tego przedsięwzięcia, jego przeznaczenie. O co chodzi w tej grze, o co chodzi w tym przebieraniu się? To właśnie o pozyskiwanie doświadczenia i to pozyskiwanie takiego wysoce wiarygodnego doświadczenia, jak bardzo podwyższa jego wiarygodność fakt tej amnezji, że się po prostu nie wie, że się gra. Hmm. Że się na starcie już myśli, po prostu jest się przekonanym, że jest się osobą odgrywaną, odgrywaną postacią. Jakiś lepszy sposób można byłoby wymyślić na wierność gry, wierność odgrywanej roli, jeśli nie absolutne, bezdyskusyjne przekonanie, że się jest postacią graną. Hmm. Geniusz pewien stoi za takim ujęciem sprawy. A więc mamy u Henry'ego rozpoznanie cząstki, która bardziej obserwuje obcej cząstki na swój sposób, czy jeżeli inaczej ująć, cząstki niezależnej od ludzkiej tożsamości. Ale która tam jest, cały czas jest obecna w nas i cały czas Patrzy, obserwuje i rejestruje, pozyskuje, nabywa za pośrednictwem nas, można tak to ująć. Ja to postrzegam w ten sposób, że tak naprawdę to wszystko jesteśmy my, tylko inny nasz aspekt, wyższy aspekt, ten bliższy prawdzie, bardziej esencjonalny. Tak jak aktor i odgrywana przez niego rola, to tak naprawdę nie są dwa różne, niezależne od siebie byty. Postrzeganie tego, jako dwa różne niezależne od siebie byty, jest rodzajem iluzji optycznej. Ale tak naprawdę mamy do czynienia z jedną istotą. Hmm. I łatwo bardzo to zrozumieć, przyrównując to właśnie do takiej gry aktorskiej. Do przebranego za jakąś postać aktora grającego w jakimś filmie. I w tym aktorze jednocześnie może być obecna pewna świadomość, która skłoniła go do podjęcia tej konkretnej roli. Przypominają mi się postacie jakichś bardzo znanych aktorów Hmm. którzy wyrobili sobie już taką renomę, hmm, że mogą przebierać w propozycjach różnych ról hmm. i wybierać dla siebie tylko te, które ich zainteresują. Na przykład tylko takie, które w ich odczuciu dodadzą coś do ich aktorskiego warsztatu, posuną ich do przodu tak naprawdę. Nie będą kolejną rzeczą, którą tylko potrafią zrobić po prostu, którą są w stanie zrobić, bo takich rzeczy na ich poziomie jest całe mnóstwo, których mogliby się w teorii podjąć by w stanie. Ale są tacy aktorzy, którzy hmm, bardziej optymalizują własną drogę kariery, osobistej ewolucji i wybierają, szukają właściwie, są zorientowani tylko na takie role, na takie angaże, które mogą coś wnieść dodatniego. Mogą stanowić jakiś krok do przodu na ich drodze. Mogą stanowić jakieś wyzwanie, którego jeszcze nie było. Ciąg dalszy, a nie powtórkę. Nie ciągłe ćwiczenie tego, co już było. Czy ugruntowywanie. Jest taki etap, kiedy nie potrzebujemy już ćwiczyć i jesteśmy gotowi na Coś więcej, coś nowego. Wówczas w związku z tym właśnie aktorzy owi, kiedy otrzymują prawdopodobnie mnóstwo propozycji zagrania w różnorakich produkcjach filmowych uważnie przebierają szukając tylko takich które mogą być atrakcyjne dla ich osobistego rozwoju. Innymi słowy, które mogłyby ów rozwój poruszyć do przodu. Aktywnie i praktycznie przyczynić się do jego ewolucji, dalszego postępu. I kiedy taki aktor wybiera sobie taką rolę, kiedy już ją odnajduje i podpisuje kontrakt hmm. i zaczyna pracować na planie. Grać tą rolę jak najlepiej potrafi. Z pewnym poczuciem satysfakcji, że angażuje się w coś, co jest jego godne. Co go ekscytuje że może właśnie stanowić taki krok do przodu na jego drodze, to podczas gdy on gra i bardzo wiernie odwzorowuje przypisaną mu rolę, to jednocześnie możemy sobie łatwo wyobrazić, że jest obecna w nim równolegle ta cząstka, która jest świadoma tego, że on robi coś ekscytującego dla własnego rozwoju. On robi coś, co może popchnąć go do przodu. Może go hmm, uczynić jeszcze lepszym we własnym rzemiośle, we własnej pasji. Może przyczynić się aktywnie do jego ewolucji. Może być jak najbardziej podczas tej gry na planie być może żmudnej, dzień w dzień, godziny pracy, odszerwania tej roli wiernego, autentycznego, emocjonalnego, gdzie na filmie będzie to nas później jako widzów poruszać, to on podczas tej gry na planie, jak najbardziej równolegle, gdzie jednocześnie gra bardzo realistycznie i autentycznie, to równolegle łatwo jest wyobrazić sobie, że on może wiedzieć cały czas, że robi coś, co go kręci, co go satysfakcjonuje, że realizuje świetnie wybrany ten aktorski angaż, że wybrał bardzo dobrze i z tego wyboru korzysta. Myślę, że łatwo sobie wyobrazić, że taki aktor może być jednocześnie świadomy tego i poprzez tą świadomość hmm, ta. Praca na planie może być dla niego namacalnie bardziej przyjemna, bardziej satysfakcjonująca, bo pomimo trudów i takiego znoju tej pracy ewentualnego, on przecież wybrał to sam. Wybrał to sam i to w dodatku poczynił bardzo dobry, o ile nie najlepszy, w swoim odczuciu wybór, bardzo uważny, bardzo staranny, na korzyść własnej, osobistej drogi. Wybór, który go podekscytował. On wybrał tą konkretną rolę, dlatego, że dopatrzył się w niej bardzo istotnego potencjału dla konkretnie własnego rozwoju, dla konkretnie własnego aktorskiego warsztatu. Dopatrzył się w tym angażu czegoś, co pozwoliłoby mu wzrosnąć. A więc Uczestniczenie w pracy na planie takiego filmu w takiej konkretnej roli może go tylko ekscytować i dodawać entuzjazmu, dodawać energii, motywować, mobilizować, bo to jest ciągle coś, co go bardzo kręci, to jest ciągle coś, czego on, bardziej, czego on bardzo pożąda, co jest mu bardzo hmm, przydatne. I on to wie, on to pamięta. W człowieku nie ma aż tyle wiedzy poprzez wspomnianą amnezję. Nie pamiętamy, że wybraliśmy sami tą konkretną rolę. Nie pamiętamy, po co ją wybraliśmy. Nie pamiętamy dlaczego. Co nami kierowało przy tym konkretnym wyborze. Niemniej jednak część ludzi uświadamia sobie istnienie w nich samych tej cząstki osoby, która odgrywa rolę, cząstki niezależnej. Część ludzi okazuje się, nie jest w stanie wyczuć w sobie ten aspekt. Aspekt, który wydaje się obiektywnym poprzez własną całkowitą niezależność od roli. Aspekt, który czujemy, że on tam jest. On jest w nas samych i on rejestruje, obserwuje. Robi to jak gdyby pasywnie, niezależnie. Hmm. Rozumiem przez to, że nie jest ów aspekt bezpośrednio zaangażowany w tą rolę. Tak jak aktor, cokolwiek nie dzieje się z jego postacią, to nie dotyka tego aktora bezpośrednio. To raczej modyfikuje jego grę wpływa na nią, jak najbardziej jest brane pod uwagę przy kształtowaniu owej gry, ale na samego aktora to nie wpływa w żaden sposób, bo aktor doskonale wie, że to wszystko jest fikcja. Więc powiedzmy, że jeżeli stanie się coś smutnego w życiu postaci odgrywanej, to to nie jest synonim, że coś smutnego staje się w życiu prawdziwym aktora. E, bo to jest tylko gra. I u Dolores Canon odnajdujemy wielokrotnie taki motyw, że kiedy ona współpracuje z klientami swoimi, wprowadza ich w stan głębokiego somnambulistycznego transu, o czym więcej opowiadam w rozdziałach Molium, dedykowanych Dolores Canon. Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej i intryguje Cię ta tematyka, to serdecznie zapraszam również na naszej stronie. Łatwo znajdziesz rozdziały o Dolores. To kiedy ona pozyskuje informacje od klientów pod hipnozą w owym głębokim transie, to początkowo są to hmm, opowieści bardzo emocjonalne, gdzie klient, podmiot, tak naukowo moglibyśmy rzec, utożsamia się z tym, czego doświadcza pod hipnozą, co, co sobie przypomina. Utożsamia się z tym, więc te emocje, towarzyszące tym wspomnieniom, są żywe. Również w ogóle mają miejsce. Czyli hm, mamy nie tylko przekaz informacji, ale i warstwę emocjonalną. Dokładnie, dosłownie, taka zahipnotyzowana osoba, opowiadając o wspomnieniach, powiedzmy, z przeszłego życia, ona się dokładnie zachowuje, jakby była tą osobą z przeszłego życia. I ona się zachowuje dokładnie, jakby była w pełni zaangażowana, w pełni pochłonięta tym życiem. Cokolwiek jej się tam nie przydarza w tych wspomnieniach, z punktu widzenia Dolores są to wspomnienia. Natomiast dla tej osoby, która opowiada te wspomnienia pod hipnozą, to nie są wspomnienia. Ona je przeżywa w czasie rzeczywistym i to przeżywa je nie jako hypnotyzowana osoba, tylko dokładnie, dosłownie jako tamta osoba z tych wspomnień, ich bohater czy bohaterka. Ona nie wie, że to są wspomnienia. Ona to po prostu przeżywa w czasie rzeczywistym. Pe w pełni realistycznie. Dlatego bardzo często są to wspomnienia emocjonalne. Hmm. Bardzo często porusza to takiego klienta. I to nierzadko mocno porusza. Hmm. Ale sytuacja ulega diametralnej zmianie. Kiedy Dolores hmm, wywołuje pod hipnozą, ów moglibyśmy nazwać wyższy aspekt człowieka. Które moglibyśmy określić w różny bardzo sposób. Na przykład mianem wyższego, ja. Dolores początkowo określała ten aspekt mianem podświadomości. Myślę, że lepiej brzmi określenie wyższego, ja jest mniej mylące, bardziej precyzyjne. I notorycznie, kiedy Dolores wywołuje ten wyższy aspekt danej osoby pod hipnozą, to te emocje towarzyszące wspomnieniom wyłanianym z przeszłości nagle znikają, jak ręką odjął. Nie ma w ogóle emocji. Natomiast ta Cząstka, ten aspekt wywołany do odpowiedzi, żartobliwie mówiąc, opowiada, przekazuje te wspomnienia z przeszłego życia całkowicie obiektywnie, bezstronnie. Jest w stanie hmm, przekazywać je całkowicie w pokoju. jakby w ogóle nie dotykały tej istoty, te rzeczy, bez względu na to, co tam się działo, co tam miało miejsce. I ten aspekt jest również jedynym, który jest w stanie przekazać informacje, dlaczego te doświadczenia miały miejsce, dlaczego one zostały wybrane na w drodze rozwoju danej istoty. Jaka nauka za tym stała? Jakie lekcje? Hmm. To jest jedyny aspekt, który jest w stanie zapewnić taki głębszy wgląd, poprzez to, że posiada, okazuje się, znacznie szerszą perspektywę. To jest aspekt, który dowiadujemy się również podczas lektury książek Dolores. Nie bierze tak naprawdę aktywnego, bezpośredniego udziału w inkarnacjach, w życiu człowieka. W życiu człowieka jako tożsamość konkretną. Ale jest ten aspekt jak najbardziej obecny podczas całego życia tej tożsamości. Co więcej, nawet hmm, komunikuje się z rolą, jak gdyby. Czyli to jest ten aktor, który się przebiera. Tylko, że my bardziej czujemy się jak grane przez nas postacie, niż jak osoby, które je odgrywają. Ale część z nas jest w stanie okazuje się odczuwać zewnątrz jakiś hmm, metaforycznie ujmując głos pewne odczucia hmm. jak na przykład to, które opisał Henry, że on czuje w sobie taką cząstkę o której pisze, że ta cząstka jest hmm, krytyczna względem Niego. Jest obserwatorem, który nie bierze udziału w Jego doznaniach, tylko je rejestruje. Tutaj bardzo istotne słowa są, że w takiej samej mierze to ja, w jakiej może to być ktoś inny. Te słowa hmm, kojarzyły mi się z tym, że takich ról do odegrania jeden aktor, jeden i ten sam może sobie obrać całe mnóstwo, właściwie nieskończoną ilość. I to mogą być bardzo, bardzo różne role. To znacząco poszerza, czy ma potencjał poszerzenia naszego takiego pojmowania nas samych. Kiedy początkowo mogliśmy pojmować siebie tylko i wyłącznie w granicach tej konkretnej, tutejszej tożsamości. Ja jestem tym, kim jestem, nazywam się tak i tak, mam taką, taką profesję, pasję, zainteresowania, gusta, predyspozycje, mocne słabe strony, doświadczenia itd. itd. Ale i okazuje się, możemy spojrzeć na to ze znacznie szerszego punktu widzenia, z której to perspektywy, to nasze ja staje się tylko jedną rolą, jednym przebraniem, jak na bal maskowy. Jednym przebraniem, które wisi w naszej garderobie, pełnej takich bardzo różnych przebrań. I my sobie sięgamy raz po jedno, raz po drugie w celu zabawienia się bycie jedną czy drugą postacią. W celu nabrania konkretnych, interesujących nas doświadczeń, spojrzenia z innej perspektywy. Jak to jest spojrzeć z innej perspektywy? Mnie kiedyś fascynował taki koncept, kiedy wchodziły dopiero filmy DVD, to technologia DVD, to pojawił się taki koncept wówczas, iż hmm, można było napotkać takie filmy, które były kręcone z różnych kamer w jednym i tym samym czasie z różnych kątów widzenia i korzystając z profitów technologii DVD można było to się zresztą głośno reklamowało od swego czasu, można było obejrzeć sobie film z tych kilku perspektyw jednocześnie do wyboru, to znaczy mogliśmy na przykład oglądać jakąś scenę, która nam się spodobała i Mieliśmy możliwość obejrzenia tej samej sceny z innej kamery, przełączając się pilotem na inną perspektywę, pod innym kątem, zobaczyć to samo. To było takie hm, smaczne, apetyczne, urozmaicenie doświadczenia filmu. Zobaczyć to samo, ale pod innym kątem. Taka dygresja mi się pojawia, co mi się bardzo kojarzy z jednym ze świeżych doświadczeń, jakie niedawno miałem. To jest z obejrzeniem hmm, czwartej części filmu z serii filmów o Jasonie Bourne o którym zresztą też opowiadałem swego czasu w Mulium. Zapraszam serdecznie. Tutaj znowuż tematyka szpiegowska. Hmm. A inni agenci. Też mamy do czynienia zresztą z, z Bardzo interesujący koncept literacki Roberta Lodlama Jason Bourne. I hmm, aktualnie w kinach, jak może słyszałeś, pojawiła się świeżynka zresztą piąta część filmów hmm, o Jasonie. Natomiast ja niedawno dojrzałem sobie czwartą i Czwarta odróżnia się tym od całej reszty, że w ogóle głównym bohaterem tego filmu nie jest Jason Bourne. Tylko raczej cała ta sprawa Jasona Borna w czwartej części jest przedstawiona bardziej w tle. Bohaterami tego filmu są już inne osoby, dla których cały ten motyw, wątek Jasona Borna dzieje się w tle, na dalszym planie. I to, co było jakby epicentrum naszej uwagi, główną linią fabularną na przykład w trzeciej części filmów o Jasonie, to w części czwartej jest przedstawione jako tło wydarzeń pierwszoplanowych. Bardzo interesująca koncepcja. Hmm. Ciekawie można było się czuć oglądając ten film po uprzednim obejrzeniu trzeciej części. Hmm. W czwartej widząc to samo, ale jakby z innej zupełnie perspektywy. I tak też jesteśmy... W stanie, według hmm, pewnej perspektywy duchowej, według pewnej koncepcji duchowej, jesteśmy w stanie, ta koncepcja nam mówi, zapewniać sobie zróżnicowane perspektywy w doświadczaniu na przykład życia na ziemi. U Dolores Kanon bardzo wiele widzimy przykładów hmm, zapewniania sobie takich zróżnicowanych perspektyw. Na przykład możemy zapewnić sobie perspektywę bycia mężczyzną, ale i możemy sobie zapewnić perspektywę bycia kobietą. Jak to jest spojrzeć z odmiennej perspektywy, z innego kąta widzenia? Jak to jest wieść życie? Bogate, dostatnie, majętne? A jak to jest wieść życie w ubóstwie, w dużych ograniczeniach? Poście. Jak to jest żyć jako Amerykanin, a żyć w jakimś mało znanym kraju, o którym prawie nikt nie słyszał na świecie? Jak to jest żyć w jakiejś wysoko rozwiniętej technologicznie cywilizacji? A jak to jest żyć w jakimś powiedzmy afrykańskim buszu? Jak to jest żyć w XXI wieku? A jak to jest żyć w średniowieczu? I moglibyśmy tak wyliczać. i Henry pisze dalej gdy dramat życia, a może i tragedia dobiega końca obserwator odchodzi własną drogą dla niego był to jedynie rodzaj fikcji jedynie dzieło imaginacji tak. obserwator odchodzi własną drogą bo co się stało po zakończeniu tak zwanym życia ludzkiego życia naszego jako ów Adam Nowak co się stało wówczas według tej koncepcji duchowej? To tylko tyle, że zakończyliśmy odgrywać naszą rolę. Skończył się dzień na planie, czy właściwie cała praca nad tym konkretnym filmem. Dobiegła końca. To znaczy, że jutro już nie wrócę na ten plan grać rolę Adama. Czyli ów aktor, o którym opowiadałem wcześniej, tak podekscytowany i usatysfakcjonowany swoim przemyślanym, starannym wyborem, spełnił się, dokonał tego, czego chciał, a przynajmniej dał sobie szansę, żeby podjąć wyzwanie i wyciągnąć z niego co tylko się da, co tylko będzie w stanie dać z siebie maks hmm, doświadczyć tego. I w którymś momencie to się kończy. Co następuje dalej? To ów aktor zrzuca z siebie to przebranie, czy to dosłownie, czy w przenośni, będąc bogatszym o te nowe doświadczenia. Faktycznie nastąpił wzrost w jego osobistym duchowym rozwoju, w jego perspektywie. Nastąpiła pewna ewolucja. Coś zostało wniesione w jego doświadczenie. I ten etap się zakończył i można iść dalej. Można podjąć coś nowego. Na przykład przebrać się inną rolę, zakosztować innego ekscytującego doświadczenia. Co nas interesuje teraz? Hmm. Co nas będzie interesowało dalej? Obserwator odchodzi, zdając hmm. sobie całkowicie sprawę z. Z iluzory. Z iluzoryczności. Doświadczenia. Hmm. To też napotkanie takiego cytatu, które tak bardzo dosłownie. Ujmuję rzeczy dobrze mi znane, między innymi z książek Dolores, ale i z mojego własnego światopoglądu, z mojej własnej perspektywy, to było hmm. dla mnie coś niesamowitego. Skąd Henry Toreau miał w swojej perspektywie w tamtych czasach coś takiego? Niesamowita rzecz. Zerknijmy dalej w cytaty. Niezależnie od tego, co sam praktykuję, nie mam wątpliwości, że przeznaczeniem gatunku ludzkiego w miarę stopniowego postępu jest po części skończyć z jedzeniem zwierząt. To niechybnie nastąpi, podobnie jak u dzikich plemion skończona z jedzeniem siebie nawzajem wskutek zetknięcia się z ludźmi bardziej cywilizowanymi. Taki interesujący cytat, Który sytuuje jedzenie mięsa jako hmm, akt Bardziej prymitywny, niż cywilizowany, charakterystyczny dla hmm, świadomej, duchowej istoty. Interesujące, może intrygujące dla części. Hmm. Inny cytat. Jesteśmy świadomi, że tkwi w nas zwierzę które rozbudza się proporcjonalnie do stopnia uśpienia naszej wyższej natury. To jest poniekąd styczny zresztą cytat do poprzedniego, tylko ujmujący szerszy obraz. I jeżeli chodzi o ten cytat, z czym on mi się kojarzy, to z moim postrzeganiem istoty ludzkiej, z moim postrzeganiem człowieka, w ujęciu holistycznym, w ujęciu całościowym. Czyli z jakich komponentów składa się istota, którą moglibyśmy nazwać człowiekiem. I hmm, gdyby tak prosto odpowiedzieć na to pytanie, to mógłbym przykładowo rzec, że człowiek hmm, składa się z ciała i duszy. Czy z komponentu cielesnego, biologicznego, bardziej precyzyjnie rzecz, rzecz ujmując, oraz z komponentu duchowego? Hmm. I teraz tkwi w tym, iż od dawna uważam, że ów komponent biologiczny, cielesny, sam w sobie, jakby go tak odseparować od komponentu duchowego, to ja uważam, że komponent cielesny, fizyczny, biologiczny nie jest tak naprawdę martwy, tylko również posiada pewną własną hmm, świadomość. To ciekawe, bo nawet niedawno zetknąłem się z tym konceptem, słuchając czy oglądając takiego, taki program Ancient Aliens, w Polsce znany jako Starożytni Kosmici. Program z kanału History Channel. I tam w którymś z odcinków było opowiadane o koncepcie łudu. Jak w owym łudu się hmm, postrzega człowieka. I tam istnieje rozróżnienie na właśnie taki, jeżeli chodzi o takie duchowe aspekty, to tam nie postrzega się, że jest jeden duchowy aspekt tylko w człowieku, tylko tam postrzega się, że jest ich dwa a może i nawet więcej. Ale dwa na pewno. Jeden to jest taki wyższy aspekt, hmm. a drugi to jest taki niższy, mówiąc w uproszczeniu. Bardziej prymitywny. Ten wyższy aspekt to jest ta nasza świadomość właściwa. My jako my Hmm. istoty duchowe, które wiodą życie na ziemi oraz później idą dalej swoją drogą, swoją ścieżką nieśmiertelną. Natomiast ten niż, niższy aspekt duchowy to jest taka siła życiowa animująca jak gdyby to ciało. To coś, co posiada w sobie instynkt. Pierwotne takie jak gdyby oprogramowanie. Językiem informatycznym moglibyśmy przyrównać to do takiego bazowego sterownika. Jeżeli znasz się trochę bardziej na komputerach, to będzie Ci znanym takie porównanie. Można to przyrównać, że ciało ludzkie, fizycznie ujęte, posiada w sobie taki bazowy starownik, który zawiera w sobie, moglibyśmy rzec, właśnie instynkt przede wszystkim. Całe to oprogramowanie, które sprawia, że to ciało funkcjonuje samo przez się. My doskonale wiemy, że funkcjonowanie tego ciała nie jest zależne stricte bezpośrednio od nas. To znaczy, hmm, to nie my odpowiadamy bezpośrednio za funkcjonowanie własnych ciał. Czyli na przykład ja nie potrzebuję nic celowo robić, żeby oddychać. Nagrywam tą audycję teraz i nie myślę ani odrobinę o oddychaniu. Ten proces ma miejsce samoistnie. Całkowicie samoistnie. Podobnież cały szereg innych procesów mających miejsce w moim ciele również ma miejsce samoistnie. Ja w ogóle nie potrzebuję przykładać do tego wagi. To się dzieje samo. Ale coś za to odpowiada. Zresztą w owym programie Ancient Aliens również przytaczano i inne przykłady takiego postrzegania, również w kulturze starożytnego Egiptu, gdzie mumifikowano hmm, ciała zmarłych i chowano je w pewien bardzo hmm, konkretny sposób, zaopatrując w szereg dóbr, Dlaczego w ogóle starano się to ciało zachować? Bo wierzono, że jest to konieczne, żeby wyższy aspekt mógł iść dalszą drogą. Niższy aspekt musi mieć pewne warunki zapewnione. Tak pokrótce upraszczając można by rzec. Dopatrywano się w starożytnym Egipcie istnienia takiego niższego aspektu elementarnego, prymitywnego o który również należało zadbać odpowiednio, aby cały proces przebiegł pomyślnie. Tak wierzono w tamtej kulturze. I moglibyśmy więc sprowadzić to do takiego wniosku, że istnieje szereg perspektyw postrzegających ciało człowieka jako być sam w sobie, posiadający pewną elementarną świadomość. Świadomość kierującą się przede wszystkim instynktem. To nie jest tożsamość. To się zawsze wyraźnie, wyraźnie odróżnia od siebie. Czy to w Łudu, czy w Egipcie prawdopodobnie również to wyraźnie separowano, że ta niższa cząstka, ona nie ma żadnego związku z tożsamością. Natomiast jest bardziej takim, taką elementarną siłą życiową, animującą fizyczność, animującą kukiełkę, ciała, Instynkt, coś, co ma zapewnić elementarne przetrwanie istoty biologicznej. I to coś, ta elementarna siła poruszająca tym, siła życiowa, to jeszcze nie ma tożsamości, to jeszcze nie jest wyspecjalizowane w tożsamość. To jest bardzo, jak już mówiłem, elementarne, bazowe. Z naszego punktu widzenia prymitywne. Ale jednakowoż moglibyśmy dopatrzyć się istnienia, uznać istnienie tej elementarnej siły i moglibyśmy przyrównać ją, jakby jej zestawienie z ciałem ludzkim, do zwierzęcia po prostu postrzegając ciało nasze własne jako po prostu jeszcze jedno zwierzę. Z którym każdy z nas obcuje na co dzień. Czyli, że to nie jest tylko tak klasycznie rozumiane przebranie czy naczynie dla naszej duszy, ale to też jest istota w pewnym stopniu świadoma, w pewnym stopniu żywa, jak najbardziej żywa. Hmm. Ciekawe, że były nawet... E opisywane tu i ówdzie, u Dolores, takie przypadki, kiedy duch, tak w uproszczeniu mówiąc, opuścił ciało jeszcze za jego życia. Tak na stałe. A samym ciałem w związku z tym się zaopiekowano, zapewniając mu byt aż do naturalnej śmierci. Taka bardzo oryginalna i kontrowersyjna koncepcja. Dobrze jednak ilustrująca tą separację, że ciało jak najbardziej istnieje, może istnieć i funkcjonować samo przez się. Bez duszy. Że to jest sam w sobie jakiś twór, prymitywny, bo prymitywny, ale żywy. Jak po prostu jakieś Zwierzę jeszcze jedno. Hmm. Widzimy ten koncept również pod zupełnie innym kątem, też u Dolores, kiedy czytamy o genezie hmm, przygotowania Ziemi do przyjęcia wyższych form życia. Opracowywania jakichś nośników dla tego życia. Życia, które posiada w swojej naturze i esencji formę duchową, potrzebne było pewne naczynie, odpowiednio złożone, aby mogło hmm, manifestować tą duchową część. Trzeba było więc innymi słowy, wychodować odpowiednio hmm, złożoną fizyczną formę biologiczną. Bo zbyt prymitywna forma hmm, mogłaby uniemożliwić wystarczającą ekspresję wyższej duchowej cząstce, którą moglibyśmy w uproszczeniu nazwać mianem duszy. Stąd wychodowano człowieka, Istnieje taka koncepcja, perspektywa, którą hmm, widzimy u Dolores, że człowiek jako gatunek został po prostu wyhodowany, opracowany metodą prób i błędów na Ziemi. I że w ogóle taki proceder jest dosyć powszechny we wszechświecie. Hodowania odpowiednich form biologicznych, odpowiednio rozwiniętych dla odpowiednich duchowych historii, zależnie tam od stopnia rozwoju, tworzono odpowiednie hmm, wehikuły, naczynia, w cudzysłowie mówiąc, dla duszy. I tak na Ziemi hmm, była potrzeba stworzenia czegoś takiego jak człowiek. Wyszło to bardziej przez okoliczności, z góry to nie było tak od razu wiadome, że to ma być człowiek, istota humanoidalna. To zostało opracowane z biegiem czasu, obserwując m.in. lokalne warunki na Ziemi. Jak życie na Ziemi się rozwija, w jakim kierunku i które istoty hmm, rokują, czy zdają się rokować, Najwyższy, największy potencjał, które biologiczne istoty, z czego można by faktycznie doprowadzić do wyhodowania odpowiednio zdolnej formy do ekspresji wyższej duchowej cząstki. I tak doprowadzono do opracowania człowieka, gatunku hmm, człowieka. Przyczyn, czym nadal, hmm, zanim, zanim został ów gatunek połączony z duszą, to też minęło trochę czasu, bo jak mówiłem, zanim jakby obsadzono na ziemi życie duchowe, to trzeba było stworzyć te naczynia na dusze, te hikuły, narzędzia, które musiały więc żyć jakoś same z siebie musiały mieć, posiadać jakąś siłę własną, życiową. Żeby można było je w ogóle rozwijać, hodować. Tworzyć doskonalsze wersje. Do tego stopnia, że mogły w coraz lepszym stopniu oddawać ducha, że tak powiem, czyli manifestować go. Czyli inaczej rzecz mogły... Duch, dusza mogła się coraz lepiej manifestować przez te ciała. Hmm. To tak trochę znowu mi się informatycznie kojarzy z konceptem internetu i różnego rodzaju urządzeń w cudzysłowie odbierających ów internet, że już to kiedyś zresztą opowiadałem w którejś z audycji, że możemy powiedzmy mieć hmm, w domu internet o prędkości 100 megabitów na sekundę. Ale powiedzmy urządzonko, karta sieciowa do odbierania tego internetu w naszym laptopie może mieć na przykład limit pewien do 20 megabitów. Techniczny. Poddyktowany konstrukcją techniczną urządzenia. I teraz hmm, w związku z tym limitem ta karta sieciowa będzie w stanie wyciągnąć tylko te 20 megabitów. Chociaż w przestrzeni znajduje się jak najbardziej 100. Ale póki nie otrzymamy lepszej karty, która ma już wyższe te limity, wyższe możliwości, to będziemy ograniczeni do tych 20. Kiedy otrzymamy lepszą kartę natomiast, no to się nagle okazuje, że mamy znacznie szersze możliwości. W przypadku ciała ludzkiego słyszeliśmy prawdopodobnie o czymś takim, że spora, zaskakująco spora część ludzkiego mózgu jest właściwie hmm, niewykorzystywana. przynajmniej niewykorzystywana świadomie i jest pewną zagadką, kontrowersją, do czego ta część służy, bo przecież po coś jest. I byłoby wysoce nierozsądnym postrzegać to jako błąd. Widzimy, hmm, nauka widzi, dostrzega w ciele, organizmie człowieka. Komponenty, których przeznaczenia nie zna, hmm. lub nie zna jeszcze. Hmm. A u Dolores jednocześnie dowiadujemy się, że ciało ludzkie cały czas nadal podlega aktywnej ewolucji, nadal jest hodowane, celowo rozwijane, kształtowane w określonym kierunku. Tam zresztą otrzymujemy znacznie szerszą historię. Dowiadujemy się m.in. jaki był pierwotny zamysł, jak ciało ludzkie miało wyglądać, jak miało funkcjonować pierwotnie, co zostało zakłócone z biegiem czasu. To chyba jeszcze mamy te informacje zawarte w polskojęzycznych książkach Dolores. Mówię w polskojęzycznej, gdyż polskojęzyczne książki istnieją tylko trzy jej autorstwa, a jest ich znacznie, znacznie więcej, ale chyba już w tych polskich otrzymujemy tą historię pierwotnego zamysłu kształtu i działania i funkcjonalności ciała ludzkiego. I otrzymujemy też taką informację, że pomimo tego, że nastąpiły komplikacje w realizacji tego procesu, to proces jak najbardziej się nie zakończył, nie został przerwany, jest raczej kontynuowany i ma miejsce po dziś dzień. I to rzuca pewne światło na ten koncept, że coś jest w naszych ciałach, czego oficjalna nauka jeszcze nie dopatrzyła się hmm, funkcji, przeznaczenia. Wie, jest świadoma, że to coś istnieje w nas, ale nie wie po co. Podobnie jest zresztą z genomem ludzkim, z DNA. Jest coś w DNA spora ilość, czego przeznaczenia nauka oficjalna jeszcze nie zna część tej nauki nazywa to coś mianem śmieciowego DNA. Czyli nie znamy tego czegoś, to uważamy, że to jest po prostu sposób na jakieś odpadki. Nieistotne. Natomiast moglibyśmy spojrzeć na to z innego punktu widzenia i u Dolores odnaleźć pewną poszlakę dotyczącą tego, właśnie tych niewiadomych dla nauki. W ludzkim ciele. Że być może jest tak, że hmm, jest jeszcze wiele, wiele miejsca na ewolucję w człowieku jako istocie biologicznej. Że ta forma cielesna może zapewnić nam znacznie szerszą duchową ekspresję. Tak jak mówiłem, że początkowo. Celem miało być wyhodowanie formy biologicznej, która zapewni wystarczającą ekspresję dla ducha. Tak, wystarczająca to nie znaczy ostateczna. Czyli jak najbardziej jest aktywny plan rozwijania, udoskonalania tej ekspresji, podwyższania jej poziomu, żeby człowiek był w stanie bardziej siebie wyrażać jako. Holistyczna istota, żeby dusza miała więcej możliwości ekspresji. Hmm. Dowiadujemy się, że to cały czas jest w toku. Hmm. I to jest bardzo, bardzo szeroki temat. Zresztą u Dolores pod wieloma kątami przedstawiany Szerokie zagadnienie. Natomiast jeżeli chodzi o Henry'ego Toro, postrzeganie, ten cytat, który przytoczyłem, właśnie wywołuje u mnie takie skojarzenie z postrzeganiem ciała ludzkiego jako rodzaju po prostu kolejnego zwierzęcia, co też pod jeszcze jednym kątem jest świetne do zastosowania. Można się bowiem komunikować z własnym ciałem w ten sposób, dopatrując się w nim istoty żywej, niezależnej. Można spojrzeć na siebie jak na istotę symbiotyczną, gdzie hmm, ja jako ja, jako dusza, duch, hmm, świadomość, która się ubiera w tożsamość, taki koncept. Hmm, korzystam z formy fizycznej, z formy biologicznej, której życie rozpoznaje autonomiczne. I rozpoznaje, że jestem w symbiozie z tą istotą. Że tak naprawdę to, co określa się mianem własnego ciała, to nie jestem ja, tylko to jest po prostu hmm, trochę jak taki pies przewodnik tylko w znacznie bardziej intymnej, w znacznie bliższej relacji ze mną. To jest znacznie bliżej mnie. Tak blisko, że często kroci identyfikujemy własne ciała ze sobą. Uważamy, że to my, że nasze ciała to my. Istnieje jednakowoż koncept, w którym nasze ciała to nie my, tylko bardziej Forma, narzędzie, wehikuł, naczynie. A w tym ujęciu, o którym opowiadam teraz, również i samodzielna, kolejna samodzielna istota z pewną świadomością, prymitywną, bo prymitywną, ale jednak ma bazowe oprogramowanie, dzięki któremu w ogóle my mamy możliwość tu przebywać. Mamy możliwość siebie wyrażać, a z drugiej strony doświadczać wszystkiego, czego doświadczamy. Dzięki temu, że te nasze ciała funkcjonują. Ten szereg cały proces, jak bardzo złożona to jest maszyneria i genialna sama w sobie. Wiedzą przede wszystkim osoby, które głębiej studiują biologię chociażby. Jak bardzo przemyślne są to i złożone mechanizmy. I okazuje się, że takie podejście, rozpoznanie we własnym ciele autonomicznej istoty może być bardzo przydatne hmm. w nawiązaniu relacji z owym ciałem. To może się okazać dosyć hmm. pomocnym konceptem, co zresztą u Dolores też, też widzimy. U niej zresztą jest całe mnóstwo tematów, o czym już opowiadałem. Cały spektrum Komunikowanie się z własnym ciałem, które może na przykład usprawniać proces regeneracji tego ciała, proces jakiegoś samoleczenia. Hmm. Bardzo interesujące zagadnienie dla mnie. Więc z tym mi się kojarzy ów cytat, że jesteśmy świadomi, że tkwi w nas zwierza, która rozbudza się proporcjonalnie do stopnia uśpienia naszej wyższej natury. Jeszcze jedna istotna informacja zawarta w tym cytacie to właśnie owe proporcje. Czyli, hmm, że to zwierzę, ta prymitywna część, rozbudza się wprost proporcjonalnie do stopnia uśpienia duchowego aspektu. Znamy dosyć dobrze ten stereotypowy koncept zombie z tej kultury wood. Jak bardzo inteligentne takie zombie są. Generalnie łatwiej to przyrównać do właśnie takich bazowych, elementarnych instynktów, na kanwie których zostały stworzone różnorakie produkcje, imaginacje, horrory typu Resident Evil. Może pamiętasz taką produkcję też dobrych kilka części. Ten film miał i gry komputerowe były hmm. bazowe produkcje. Tam to było wywindowane do horroru, natomiast um, ja uważam, że niekoniecznie aż tak drastycznie musi to wyglądać samo się hmm. To może być po prostu Pierwsze, lepsze, normalne zwierzę, które dba o swoje elementarne potrzeby i robi to w taki naturalny, oczywisty sposób. Hmm. Teraz sens w tym, że kiedy następuje ta symbioza, ta hybrydyzacja tej istoty z istotą duchową, czyli z duszą, to zmienia się Hmm. właśnie sytuacja stery przejmuje owa istota duchowa wówczas. Czyli innymi słowy człowiek jako ta prymitywna istota biologiczna, jako zwierzę kolejne już nie żyje samo hmm, przez się. Już nie ono trzyma stery własnej egzystencji stricte, pierwszoplanowe, ale bardziej jest hmm, podległe symbiotycznie istocie duchowej. Czyli um, ta niższa istota, ta fizyczna, fizyczny, biologiczny byt realizuje własne procesy i przekazuje nam informacje na pewnych kanałach o, o tych bazowych instynktach, bazowych potrzebach, ale my jesteśmy obecni i możemy wykorzystać tą istotę do własnych celów, jako właśnie rodzaj wehikułu. Można to przyrównać trochę do takiego hmm, hmm, nawiedzenia w cudzysłowie z braku lepszego określenia. Zdalne sterowanie. Hmm. I co się wówczas dzieje, to za sprawą obecności duchowej istoty w fizycznym ciele. To fizyczne ciało już nie działa samo przez się. Jego życie już nie jest podyktowane tylko i wyłącznie bazowym instynktem, tylko przemawiają przez przezeń znacznie szersze motywy, w ogóle prawdopodobnie niepojęte dla, dla takiego zwierzęcia, z jego punktu widzenia. Hmm. Z punktu widzenia tego zwierzęcia jako prymitywnej formy prawdopodobnie może dziać się po prostu to, co do tej pory, co najwyżej w bardziej osobliwy sposób, czyli zaspokajanie elementarnych potrzeb, zaspokajanie instynktu. Natomiast hmm, my wiemy, co tak naprawdę ma miejsce. Prowadzimy własne życie, które jest wystarczająco złożone. Ale u podstaw tego życia, z faktu samego, że jesteśmy w symbiozie z tymi fizycznymi ciałami, to u podstaw tego życia leżą te same instynkty. Tyle, że my je ucywilizowaliśmy naszą duchową samą obecnością. Ale one są nadal i one są potrzebne. Gdyż one w sporej mierze są niezbędne do tego, aby ta biologiczna forma w ogóle egzystowała, istniała. I co ciekawego, jedną z ciekawych rzeczy, jaką możemy zrobić na drodze naszego duchowego rozwoju, to możemy rozpoznać w tej sytuacji, w tej naszej takiej osobistej symbiozie, owe instynkty, że one gdzieś tam są i tak naprawdę przedostają się do tego naszego wyższego poziomu. Hm. W cudzysłowie ucywilizowanego naszą świadomością. Jakie to instynkty? Hm. Co ci się kojarzy, kiedy słyszysz takie określenie zwierzęcy instynkty? Zwierzęce instynkty się w nim budzą. Hm czy w niej. To mogą być różne rzeczy. Jednym z przykładów może być koncept poligami. Poligamia a monogamia. Może się okazać, że coś takiego jak monogamia jest nienaturalne z punktu widzenia naturalnego, biologicznego instynktu zwierzęcia. No bo zwierzę może nie posiadać takiego konceptu jak miłość idealistyczna, koncept drugiej połowy, zakochiwanie się w jednej, wybranej tylko i w istocie. Natomiast może posiadać jak najbardziej potrzebę hmm, utrwalania gatunku, rozmnażania się po prostu którą w ogóle nie jest mieszany komponent miłości, komponent uczuć. To nie ma żadnego związku z uczuciami. Bo pamiętajmy, to jest ten prymitywny poziom, gdzie mamy do czynienia z czysto biologicznymi mechanizmami. Biologiczna forma, która sama podtrzymuje własne życie, sama się rozwija. A więc i sama dba o własne rozmnażanie na szerszą skalę. Naturalna bardzo rzecz. Ale kiedy wchodzimy w to my, jako istoty duchowe, i zaczynamy korzystać z tych ciał, to hm, w jakiś sposób stykamy się bezpośrednio z tymi instynktami i konfrontujemy je z własnymi potrzebami, już wypływającymi z ducha. Miłość wypływa, moim zdaniem, z ducha. Więc Konfrontujemy to jedno z drugim i hmm, odnajdujemy własne rozwiązanie. Różni ludzie odnajdują różne. Hmm. Zawsze jednakowoż jest to jakieś zestawienie. Jakoś potrzebujemy to rozwiązać. Hmm. Jak to ze sobą zestawić? Co czujemy z duszy, a co odczytujemy z ciała? Nierzadko w ogóle nie jesteśmy świadomi, że pewne hmm, pragnienia płyną tak naprawdę z, jeszcze z tego niskiego poziomu instynktów, popędów. To, co daje nam dusza w tej relacji, to daje nam możliwość nadpisania instynktów, wykorzystania ich na własną korzyść co najwyżej, odnaleźć się w tej sytuacji, żeby był wilkset i oto tak żaltubliwie powiem, czyli żeby ciało miało zaspokojone, niezbędne rzeczy do przetrwania, ale jednocześnie, żeby miało to taką cywilizowaną formę, czyli hmm, na przykład nie będziemy rozmnażać się z pierwszą, lepszą, napotkaną samicą. I tak seryjnie jeszcze robić. Nie będziemy tak robić. Nie będziemy jeść wszystkiego, co nam w łapki wpadnie. Nie będziemy załatwiać naszych naturalnych potrzeb gdziekolwiek. I tak moglibyśmy wyliczać. To jest to ucywilizowanie. Symbioza. Stąd właśnie, kiedy jest obecna w tej holistycznej ludzkiej istocie dusza, to rola prymitywnego zwierzęcia zostaje mocno zredukowana. jest wykorzystywana co najwyżej jako taki bardzo, bardzo, bardzo elementarny, bazowy sterownik. Dużo się o tym sterowniku mówi, również w tematyce stresu. Zgłębiając zagadnienie stresu, możemy się dowiedzieć, że jest to tak naprawdę zjawisko mające swoje źródło w instynkcie, mobilizacji całego organizmu do walki lub ucieczki. Też bardzo ciekawy temat, w jaki sposób instynkt czyli rzecz z tego najgłębszego, prymitywnego poziomu, może się przedostawać do tych wyższych duchowych, tam gdzie już funkcjonuje nasza tożsamość, wyższe oprogramowanie naszej tożsamości. My. W naszych codziennych, życiowych sprawach. Jedną z tych rzeczy, z tych manifestacji, tych instynktów jest właśnie stres. Popęd płciowy, popęd bułcioły, czy pociąg jest inny. Ale stres dosyć powszechna. Forma ekspresji, instynktu. Mamy też inne, ale już tak daleko nie będę sięgał w tą dygresję. Chciałem tylko zarysować, z czym mi się kojarzy właśnie cały ten cytat, koncept. Koncept dualistycznego postrzegania człowieka, jako, z, że z jednej strony mam duszę, duchowy komponent, z drugiej strony mam ciało, którego nie postrzegam jako martwe, życia pozbawione, tylko jako jak najbardziej żywą formę biologiczną, która posiada własną, autonomiczną, pewną, prymitywną, bo prymitywną, ale jednak świadomość. Pójdźmy dalej z cytatami. Doświadczenie nauczyło mnie przynajmniej tego, że jeśli ktoś zmierza pewnie w wymarzonym przez siebie kierunku i stara się żyć zgodnie z tym, co sobie wyobraził, spotka go niepowszedni sukces. Czyli to jest jeden z takich motywujących cytatów w duchu tak zwanego prawo przyciągania, w duchu bycia wiernym własnemu wewnętrznemu głosowi. Kolejna osoba, dosyć uznana jako autorytet, powszechnie uznana, która dosłownie nam o tym mówi, że to nie jest mrzonka, że to nie jest nadzieja, że to nie jest myślenie życzeniowe, tylko że jak najbardziej hmm, jest to fakt. Co jest potrzebne do tego, to tylko pewność, zdecydowanie, stanowczość, determinacja. Pewne zmierzanie w wymarzonym przez siebie kierunku. I staranie się, by żyć zgodnie z tym, z własnym, zgodnie z własnym wyobrażeniem. Bardzo interesujące. Inny cytat. Dlaczego zawsze, tak abstrahując, będziemy mieli na koniec tych cytatów z Waldenu kilka dosyć zabawnych myśli. Dlaczego zawsze mamy się zniżać do najbardziej przytępionego sposobu postrzegania? I chwalić go jako zdrowy rozsądek. <głos> Najzdroższym rozsądkiem cieszą się ludzie śpiący, co wyraża się chrapaniem. <głos> hmm. Dlaczego zawsze mamy się zniżać do najbardziej przytępionego sposobu postrzegania i chwalić go jako zdrowy rozsądek? Epickie, epickie. Inny cytat. Przejawiamy czasami skłonność do tego, aby ludzi bardziej niż przeciętnie inteligentnych klasyfikować razem z półgłówkami, albowiem doceniamy tylko jedną trzecią część rozumu. Tak. Skłonność do tego, aby ludzi bardziej, przeciętnie, bardziej niż przeciętnie inteligentnych klasyfikować razem z półgłówkami. To mi się też kojarzy w pewien sposób. Hmm. Faktycznie... Kojarzy mi się to m.in. z taką koncepcją, że jeżeli zetknąć się z, odpowiednio, z wytworami odpowiednio wysoko rozwiniętej cywilizacji technologicznej, gdzie mamy do czynienia z odpowiednio dużą przepaścią pomiędzy naszym stopniem rozwoju technologicznego, a tym, z czym się stykamy, to jest wysoce prawdopodobne, że dla nas. To, z czym się zetkniemy, będzie po prostu magią. Niczym więcej, jak, czy niczym innym, jak magią, bo nie będziemy w stanie tego zrozumieć. To nie będzie nic ur urągającego naszej inteligencji, tylko to będzie naturalnie podyktowane przepaścią technologiczną. Możemy to łatwiej zrozumieć, jeżeli wyobrazimy sobie, hmm, że na przykład mielibyśmy cofnąć się w czasie i jakiemuś mieszkańcowi jakiegoś plemienia indiańskiego, czy hmm, e, gdzieś w amazońskiej dżungli, mielibyśmy wytłumaczyć, czy zaprezentować, czym jest na przykład telefon komórkowy. Hmm. Co by to było dla, dla kogoś takiego, na przykład kogoś ze średniowiecza? Czy aparat fotograficzny, to wszystko łatwo sobie wyobrazić, że byłyby magiczne przedmioty dla ludzi z tamtych czasów. Zresztą nie trzeba aż tak daleko cofać się w czasie. Wystarczy kilka nawet pokoleń, może nawet nie tak wiele. Aby można było sobie wyobrazić wielkie zdumienie, Jakiego doświadczaliby nasi przodkowie z kilku pokoleń wstecz, stykając się z dzisiejszymi osiągnięciami techniki, z smartfonami, aparatami fotograficznymi, z komputerem. Chociażby przecież <taki> ta kwestia internetu. Kiedyś, no kiedyś, niedawno odpowiadałem o tym w kontekście poszukiwania źródeł informacji, jeżdżenia po bibliotekach, żeby robić research, to trzeba było jeździć po bibliotekach, po miastach, korzystać z wymiany bibliotecznej, jeździć po różnych urzędach czy miejscach, żeby w ogóle można było pozyskać jakieś dokumenty, jakieś, jakieś prace naukowe, rzadko dostępne być może. Hmm. Natomiast co dzisiaj? Dzisiaj dostajemy wszystko pod nosem. Siadamy przy komputerze i kilkoma kliknięciami docieramy do światowej informacji. Nie potrzebujemy ruszać się z miejsca. Jaką to różnicę robi? Tylko jak to wytłumaczyć osobie, która nigdy się z tym nie zetknęła? Jak ta osoba mogłaby to postrzegać? I teraz, dlaczego o tym mówię? Dlatego, że ten, ta różnica, że, że tutaj dostajemy magię, po prostu magię, jest to dla nas magią wtedy, czy dla naszych przodków by było, magiczny przedmiot, hmm. magiczne zjawisko, magiczny wynalazek. Hmm. Dla tych osób mogłoby być to magiczne. Dla nas my doskonale wiemy, że w tym nic magicznego nie ma. Jest to jak najbardziej technika po prostu, którą my rozumiemy. Oni nie rozumieją, bo nie rozumieją dlatego, że jest ta przepaść technologiczna, ale my doskonale zdajemy sobie sprawę z tego, że to jest nic innego jak po prostu technika, wymysł, cywilizacji, kolejny wynalazek, nic magicznego. I teraz to osobliwe zjawisko postrzegania tego jako magia jest całkowicie zrozumiałe. Istnieje analogia do tego zjawiska polegająca na tym, że jeżeli mamy, jeżeli część ludzi ma do czynienia z osobami o znacznie odmiennej perspektywie, której nie rozumieją, to hmm, część osób reaguje bardzo osobliwie w takiej sytuacji, wrogością. Takie osoby postrzegane jako wystarczająco odmienne zostają wykluczane ze środowiska. Ludzie się ich boją. Ludzie więc manifestują ten lęk, ten strach w różny sposób. Na przykład Hmm. wyśmiewając się z takich osób, szydząc z nich, kpiąc czy piętnując. Generalnie, co ciekawe, na, na jakby w ogóle na całej drodze rozwoju ludzkości niejednokrotnie widzieliśmy ten sam schemat, że istoty, ludzie, o znacząco odmiennej perspektywie, często nierozumiani byli piętnowani. Moim zdaniem to była właśnie ekspresja tego strachu, lęku przed odmiennością, przed innością. Że widzisz kogoś, kto wygląda jak ty, ale wiesz, że to jest ktoś inny. Trochę tak, jakbyś zobaczył ducha. Jest w tym jakiś namacalny strach. I trzeba sobie z tym jakoś poradzić. I być może instynkt właśnie nakazuje, że najprostszym rozwiązaniem poradzenia sobie z tym jest likwidacja tego. Albo ucieknę, albo likwiduję. I form, form likwidacji może być sporo. Dla osób mniej odważnych, mniej śmiałych może to się sprowadzać do zwykłego ignorowania, czy szydzenia, czy śmiania się, wyśmiewania. Natomiast dla osób bardziej stanowczych, odważnych, czy niedbających o to, co tam ktoś pomyśli, to może przyjąć znacznie bardziej bezpośrednie formy agresji, czy to psychicznej, czy to fizycznej i wielokrotnie to widzieliśmy w historii człowieka. Jednym z przykładów którymi teraz przychodzi na myśl jest Vincent van Gogh. Też opowiadałem w Molium o nim wiele, przy okazji jego biografii. Gorąco, gorąco polecam. I tam była poruszona taka kwestia, że w którymś momencie w jednym z etapów swego życia on zagościł w takiej wiosce i co tam robił to po prostu sobie chodził na łąki pola, rozstawiał sztalugi i malował. Ubierał się też całkowicie po swojemu, a jednocześnie zupełnie odmiennie od całej reszty ludzi. I tylko i wyłącznie to, że on się tak ubierał i zamiast podejmować jakąś klasyczną, przewidywalną pracę, tak jak wszyscy inni zasi, to po prostu chodził sobie, spacerował i, i malował te widoki, to tylko i wyłącznie to spowodowało wrogość mieszkańców do jego osoby. Hm. I to taką wyraźną wrogość, że oni się po prostu jego bali, byli nieprzychylnie, delikatnie mówiąc, do niego nastawieni. Tylko i wyłącznie przez to, że zachowywał się wystarczająco inaczej niż oni, niż typowy przedstawiciel, niż ich własna definicja. Hm. Człowieka. To było dla nich obce, to było dla nich dyskomfortowe. Wystarczająco poważnie, żeby reagować w ten sposób, wydawałoby się podyktowany czystym instynktem. Uciekaj albo walcz. Stąd też właśnie... Te słowa tak mi się kojarzą, że przejawiamy czasami skłonność do tego, aby ludzi bardziej niż przeciętnie inteligentnych klasyfikować razem z półgłówkami. Czyli innymi słowy, część osób przejawia taką skłonność, żeby, żeby um, zupełnie odmiennie identyfikować. Takie osoby, które wystarczająco mocno odstają od stereotypu, Innymi słowy, wystarczające indywidualności. Ekscentryczne charaktery. Hmm. Przypomina mi się również, tak krążąc swobodnie w dygresjach molimowych, postać Eckhart Znowu rozdział o Nowej Ziemi Eckharta. Już wspominałem dzisiaj o nim. Kiedy Eckhart Toll, autor Nowej Ziemi, czy Potęgi Teraźniejszości, miał, doznał przełomu w swoim życiu, który dał mu najwięcej właściwie. I to ten przełom doprowadził go do napisania tych książek. Dosłownie go zmienił. To była taka rewolucja totalna w jego życiu, w jego osobie, to kiedy on doświadczył tego przełomu, to bezpośrednio jako efekt tegoż zmienił radykalnie styl życia. Zaczął się włóczyć, nocować po domach przyjaciół, czy wręcz na powietrzu. I bardziej później to ujmował w jednym z wywiadów, że bardziej to Bóg czy Wszechświat dbało o to, żeby on miał co jeść, czy gdzie spać. Hmm. Ale on po prostu tak trwał, bo on doświadczał spełnienia wówczas, ekstazy swoistej, takiego błogostanu. Hmm. Co było spowodowane zmianą w jego świadomości, jaka nastąpiła poprzedzoną głęboką depresją. Nastąpił pewien zwrot głęboki, intensywny. I ten stan, kiedy on się tak włóczył po mieście, zamiast prowadzić normalne, typowe życie, godne, spowodował, że rodzina jak o nim zaczęła myśleć, to jak o szaleńcu, że przestał być poczytalny, że postradzał zmysły. Tak go oceniała jego własna rodzina. A co otrzymujemy dzisiaj? Dzisiaj świat zaczytuje się w jego książkach i należą do ewidentnych bestsellerów. Jest jednym z wiodących autorów tej nowej perspektywy duchowej. Jednym z jedną z wiodących osób wytyczających szlak dla świadomości nowej ludzkości, że tak powiem. Więc ten cytat Henry'ego Thoreau kojarzy mi się z taką właśnie też w świetle tego, o czym mówiłem już dzisiaj, Taką reakcją, bardziej podyktowaną instynktem niestety, niż wyższą świadomością, gdzie zamiast zrozumieć, że czy zaakceptować coś, pomimo że tego nie rozumiemy, zaakceptować, że coś może być różne od nas i też ma prawo istnieć, że tego prawa nie potrzebuje sobie zdobyć byciem kopią nas samych. Tylko, że żeby istnieć, może być nawet różne, może być odmienne od nas. Nie musimy tego rozumieć, żeby szanować tego istnienie w naszej przestrzeni. To część osób nie stać na takie podejście. I za każdym razem, kiedy stykają się z czymś wystarczająco odmiennym, to potrafią reagować Najogólniej rzecz biorąc negatywnie, w czym dopatruje się właśnie przejawu instynktu? Uciekaj albo walcz. Hmm. Dalej cytaty. Dlaczego, kiedy Anglia usiłuje przeciwdziałać gniciu kartofli, nikt nie próbuje przeciwdziałać gniciu mózgu? które jest o wiele bardziej rozpowszechnione i prowadzi do zguby. Tak jeden z tych zabawnych cytatów, takich uszczypliwych od Henryego. Hmm. Następny cytat. Jeżeli człowiek nie dotrzymuje kroku swoim towarzyszom, może dzieje się tak dlatego, że słyszy dźwięki wybijane przez innego do bosza. Przeto niechaj kroczy w rytm jego bębna, choćby najbardziej miarowy czy daleki. Tak. Ten cytat znowuż niezmiennie kojarzy się mi ze Stowarzyszeniem Umarłych Poetów. Gdzie był przedstawiony taki eksperyment przeprowadzony przez nauczyciela, który kazał uczniom maszerować. Ja gorąco polecam, na które to jest Albo film, albo książeczka. Zależy na co bardziej masz ochotę. Książeczka jest dosyć szczupła, hmm, więc hmm, może być tym przystępniejsza. Stowarzyszenie Umarłych Poetów i hmm, znajduje się tam taka scena, gdzie nauczyciel zleca maszerowanie swoim uczniom. I oni maszerują i jakby całym hmm, Całym przeznaczeniem tego eksperymentu jest zilustrowanie, jak trudno jest osiągnąć, a już tym bardziej zachować, własny indywidualny rytm. Hmm. A jak łatwo przychodzi ludziom, jak bardzo łatwo i odruchowo dopasowywanie się do rytmu wybijanego, wytyczanego przez grupę. przez innych, czyli dopasowywanie się jako naturalne, odruchowe zachowanie, zamiast kierowania się w siebie, aby odkryć własną drogę, własną indywidualność, aby w ogóle siebie odkryć, to część istot ma taką odruchową reakcję, być może to też wypływa gdzieś tam z instynktu, aby dopasowywać się po prostu do stada, i w tym dopotrywać bezpieczeństwa. Na szczęście jesteśmy na tyle świadomi, że jesteśmy jak najbardziej zdolni do podążania własną drogą, jeżeli tylko byśmy zechcieli nią podążać. Jesteśmy zdolni być na niej bezpieczni. Niemniej, niestety, wokół nas znajdują się grupy, które bardziej hołdują takiej filozofii stadnej gdzie jesteś w porządku do czasu, kiedy hmm, kraczesz jak inne wrony, kiedy zachowujesz się jak inni, kiedy nie odstajesz za bardzo. Hmm. Tutaj w tym cytacie Henry'ego otrzymujemy taką zachętę, otrzymujemy takie głębsze zrozumienie, że, hmm, że inność, czyli to niedotrzymywanie kroku towarzyszom, jak to ujął Henry, że ktoś żyje inaczej, to może być podyktowane tym, że po prostu odczytuje coś innego, inny trakt, inne instrukcje otrzymuje i za innym głosem podąża i że to też jest jak najbardziej w porządku. To jest bardzo ważne, bardzo mądre przesłanie w moim odczuciu, że to też jest jak najbardziej w porządku że inność nie znaczy błąd. Hmm. Tylko po prostu bardziej oznacza, że mamy do czynienia właśnie z innym hmm, egzemplarzem niż te, z którymi zetknęliśmy się do tej pory. A zróżnicowanie jest całkiem spore, tylko pozwolić sobie na jego odkrywanie zamiast tłamszenia. Co dalej? Następny cytat. Skierujże oko swego ku wnętrzu, potem zdziw się na widok tych obszarów w swym umyśle nieodkrytych i przemierz je i wytycz mapy, boś odtąd znawcą własnej kosmografii. Hmm. Skieruj że z oko swe ku wnętrzu, potem zdziw się. Hmm. Ile jest tego do zgłębienia w nas samych. Ten cytat podoba mi się tak poetycko, ale i podoba mi się w związku z tym, że mówi o tym właśnie zgłębianiu, eksplorowaniu siebie. Jako takiego bardzo obszernego świata, czy wręcz wszechświata, jaki nosimy w sobie każdy z nas. Hmm. Świat wokół wydaje się tak bogaty i wszechstronny, wielopłaszczyznowy, ale ogromnym bogactwem i przestrzenią dysponujemy również w sobie, a może nawet przede wszystkim. A może jest tak, że nie ma w ogóle żadnego zewnątrz i wewnątrz. Jest tylko jedna płaszczyzna. Oraz pewna iluzja optyczna, która sprawia, że coś wydaje się nam zewnętrznym, tak naprawdę w ogóle tym nie będąc. Zachęcam do zgłębienia procesów poznawczych i w jaki sposób informacja dociera do świadomości za pośrednictwem fizycznych zmysłów. Można się dowiedzieć interesujących rzeczy, gdzie tak naprawdę na przykład istnieje obraz, jaki widzimy, jaki postrzegamy naszymi fizycznymi Oczami, gdzie tak naprawdę istnieje, czy czym jest dźwięk, który słyszysz i tak dalej i tym podobne. Szeroki, szeroki temat, gdzieś tam docierający w końcu do fizyki kwantowej, bardzo głębokie zagadnienie. Ale tak czy owak, już nawet nie wnikając w tą taką fizyczną naturę rzeczywistości, czym rzeczywistość jest, czy zewnętrze jest złudzeniem, czy nie. Zgłębianie siebie jest dla mnie fascynujące, tak czy owak, niezależnie. Zgłębianie siebie, eksplorowanie i pierwsza niezbędna rzecz ku temu, hmm, czyli brak takiego finiszu, żeby um, nie zamykać sobie możliwości zgłębiania siebie poprzez przyjęcie Takiego poglądu, że ja już siebie znam. Czy ja już siebie znam wystarczająco. Hmm. Tylko bardziej być siebie ciekawym. Cały czas. Jakbyśmy byli dla siebie najbardziej interesującą do zgłębiania osobą. Być siebie ciekawym. Wsłuchiwać się w siebie. W końcu to ze sobą najwięcej czasu spędzamy. Ale... Może to być relacja pełna ignorancji, możemy siebie nie słuchać, nie wsłuchiwać się w ogóle w siebie, co tam jest, co mamy do powiedzenia. Hm. Tylko możemy być totalnie zaabsorbowani w całą resztę, w innych ludzi, w jakieś inne sprawy, byle nie w siebie. My to gdzieś możemy siebie samych traktować na uboczu, przy okazji deprecjonować własną wartość. O tam kim ja jestem, nikim specjalnym, nikim szczególnym. Ale jednak Ty jesteś tylko jeden na tym świecie. Tylko jeden, tylko jeden egzemplarz. Coś w Tobie jest. Albo uznasz, że jesteś seryjny. Po prostu jeden z wielu szary osobnik. Albo docenisz. Docenisz. To, że nie jesteś po prostu kopii w klej, klonem. Tylko jesteś sobą, a Ty jesteś tylko jeden, tylko i aż. I zgłębić ten wszechświat Ciebie. Hmm. Kim jesteś? Jaki, jaka jesteś? Bez końca to zgłębianie nie ma końca. Możesz się wiele dowiedzieć, czy dowiadywać o sobie w ciągu na przykład tego życia. Ja lubię sobie zadawać takie pytanie, czy inaczej ujmę to. Lubię odnajdywać w tym życiu coś, co zwróci moją uwagę na odkrycie czegoś w sobie. Czy inaczej, mówiąc prościej, co sprawi, że odkryję coś w sobie nowego. Jedną z rzeczy, które przykładowo odkryłem niedawno, właśnie tego typu rzeczy. Jest to, że robienie dobrych uczynków, tak zwanych w uproszczeniu, mija się z celem, kiedy te dobre uczynki godzą jak gdyby w osobę, która je czyni. Stając się wówczas poświęceniem. Ja uważam, że poświęcenie nie może być synonimem dobrego uczynku. Uważam inaczej mówiąc, że aby dobry uczynek był dobrym, wiarygodnym dobrym uczynkiem, to potrzebuje to być taka sytuacja win-win, czyli osoba, która czyni ów dobry uczynek, musi być również zadowolona, usatysfakcjonowana w tym akcie. Nie może ten akt w nią godzić, nie może jej ranić, nie może sprawić jej dyskomfortu, bo to wtedy nie jest dobry uczynek. To jest wtedy ranienie siebie, aby ktoś inny coś zyskał. To nie ma związku z dobrym uczynkiem. To jest wtedy samoudręczanie się. Absolutnie nie jestem zwolennikiem czegoś takiego. Koncept poświęcenia, który część osób wynosi gdzieś tam w górę, jako szlachetność. Moim zdaniem ze szlachetnością nie ma nic wspólnego, raczej jest nierozsądne i nieefektywne, nieoptymalne. O czym też y, opowiadałem szerzej właśnie w rozdziale o Vincentie Van Goghu, w jaki sposób on siebie niszczył, aby pomagać innym. Hmm. A jaki model mógłby zapewnić znacznie więcej tej pomocy? Hmm. i znacznie więcej Wincenta w naszej przestrzeni. Być może żyłby dłużej, być może namalowałby więcej obrazów, być może byłby bardziej szczęśliwy, czułby się lepiej. Gdyby tylko bardziej siebie szanował, bardziej o siebie dbał. Więcej tej historii poznasz w rozdziale dedykowanym biografii Wincenta Van Gogha Molium. Serdecznie zapraszam. Więc to jest jedna z tych rzeczy, które dowiedziałem się o sobie, że nie każdy, nie zawsze dobry uczynek jest w zasięgu. Nie zawsze to, że teoretycznie można by coś zrobić jest dobrym wyborem, bo czasem jest tak, że konsekwencją uczynku, który wydaje się dobrym, może być dyskomfort dla autora tego uczynku. Mniejszy, większy. I wówczas niewiele, co z tego, że, że ktoś inny na tym profituje, czy z tego czerpie, kiedy ja sam cierpię. To jest jedna z rzeczy, których dowiedziałem się o sobie i zacząłem wprowadzać w życie, że tym bardziej zacząłem wprowadzać w życie, że angażuję się w pomoc innym. Ale tylko wtedy, kiedy ta pomoc nie godzi we mnie, nie rani mnie, nie, nie może ona mnie ranić. To musi być sytuacja, która będzie w porządku dla obu stron. Gdzie obie strony będą usatysfakcjonowane, obie strony będą bezpieczne. Zgłębianie siebie, odkrywanie siebie, to są dla mnie rzeczy ważne o tyle, w takim znaczeniu, że to są rzeczy, które ja ze sobą zabiorę w dalszą drogę, o czym też opowiadałem z tego czasu w Molium prawdopodobnie. O koncepcie wykorzystania tego życia ludzkiego do nabywania pewnej mądrości, pewnego bagażu skarbów, jak gdyby. Mądrości niezależnej od tutejszych warunków. Mówi się, że nie zabierzesz ze sobą po śmierci, pieniędzy, tytułów, uznania twojej kariery zawodowej, hmm, ubrań, samochodu i tak dalej, ale możesz zabrać jak najbardziej mądrość, którą nabyłeś, czy nabyłaś, o ile tak się faktycznie stało, o ile zadbałeś, czy zadbałaś o to w swoim życiu, aby chociaż być uważnym, uważną i Nabrać coś, nabrać pewnej wartości duchowej, duchowej treści, którą jak najbardziej już tą duchową treść zabrać ze sobą możesz w dalszą drogę. Uwolnisz się od tego życia, uwolnisz się od tożsamości, takiej stricte fizycznej, ale hm, duchową treść wnioski, mądrość, pewną wartość zachowasz. I wszystko, co jest taką duchową treścią, co, co mógłbym postrzegać jako taką duchową wartość, ja wysoce sobie cenię. Stąd to odkrywanie siebie, zgłębianie siebie, eksplorowanie siebie ma dla mnie bardzo dużą wartość. Hmm jest jedną z, z takich centralnych rzeczy, które mnie absorbują w tym życiu. Zgłębianie siebie i to takie zgłębianie bez końca. Bez takiego limitu w ogóle, że się kiedykolwiek zbliżam, żeby siebie ogarnąć. W ogóle nie wyznaję takiego konceptu jak ogarnięcie siebie, czy ogarnięcie siebie w sporej mierze. Wiem tyle o sobie, ile wiem, ale już nie etykietuję tego, że wiem o sobie dużo. Raczej jestem znacznie bardziej świadomy tego, że z biegiem tak zwanego czasu się ciągle zmieniam, przeobrażam. I nigdy nie istnieje ci takiego jak stały ja. Ta perspektywa jest elastyczna, plastyczna bardzo. Z wielką uwagą to obserwuję i pewną fascynacją, że nie ma tej stałości. Że pod pewnym punktem widzenia Mógłbym rzec, że bardziej jest niezliczona ilość mnie jako niezależnych od siebie osobowości niż ja jeden. Co zostało w którejś z książek Jonathana Karola przedstawione tak dosłownie poetycko czy mistycznie, gdzie jedna z bohaterek spotyka różne wersje siebie z własnego życia. Hmm. Spotykają się, widzi po prostu Starsze, młodsze kobiety, które tak naprawdę są nią samą z różnych okresów jej życia własnego. Ale jednocześnie są to zupełnie inne osoby. To mam na myśli. Gdzie jesteś ty w tym wszystkim, jeżeli nigdy nie istniejesz stały czy stała? To jak siebie zdefiniować? To bardziej bardziej ukierunkowuje na koncept tej tożsamości jako narzędzia zewnętrznego niż jako nas. Hm. Dobra wskazówka. Dobra poszlaka. Że tak naprawdę to nie jesteśmy my. I to, co zgłębiamy, to znowuż tak naprawdę nie jesteśmy my, tylko nasza tożsamość. A duchowa treść to są niezależne od tożsamości wnioski duchowe, które faktycznie mogą być niezależne od konkretnej tożsamości. Czyli na przykład jak to przemyślenie z dobrymi uczynkami, które są dobre i wiarygodne wówczas. Można tak sobie założyć. Wówczas, gdy hmm, nie ranią, nie godzą w istotę, która czyni taki dobry uczynek. Przecież takie przemyślenie jest niezależne od tożsamości. Może je zastosować każda istota. To nie musi być coś personalnie mojego. Ja mogę gdzieś tam umieścić w przestrzeni ten wniosek i może z niego czerpać całe mnóstwo istot. Swobodnie, spokojnie. To jest piękne w tym wszystkim. Łowienie, pozyskiwanie doświadczenia za pomocą tożsamości, którą jednakowoż nie jesteśmy. I zgłębianie siebie w tym ujęciu mógłbym bardziej precyzyjnie określić mianem hmm. Pozyskiwania duchowej treści poprzez pryzmat tożsamości, jaką operujemy. Tak zwanej własnej tożsamości. Rozpoznawanie tej duchowej treści, bo tak. Dysponuję tożsamością i doświadczam czegoś za jej pośrednictwem, bezpośrednio przez nią. To ona jest tym pomostem, ona jest tym narzędziem. Za pomocą, którego ja się nie tylko wyrażam, ale i doświadczam, postrzegam i tym doświadczeniu mogę rozpoznawać duchowe treści. to właśnie jest esencja zgłębiania siebie hmm, dla mnie. Rozpoznawanie duchowej treści. Jej generowanie, umieszczanie w przestrzeni. Za każdym razem, kiedy to rozpoznam, umieszczam w przestrzeni. Czy jakby hmm, odstawiam, mówiąc metaforycznie na półeczkę. Hmm. Czy wkładam do plecaka i pójdę z tym dalej. Wierzę, że to jest jakby wypisane wówczas w przestrzeni. znajduje się, nie ginie. Nie muszę tego zapisać na papierze. Nawet nie musiałbym tego nigdzie nagrać, tak jak teraz to robię. Z chwilą, gdy sobie to uświadomiłem, to zostało umieszczone w przestrzeni. Ja to tak ujmuję. I inne istoty mogą z tego korzystać, czerpać. Dalsze cytaty. Każdy człowiek jest panem królestwa, w porównaniu z którym ziemskie imperium cara wygląda jak malutkie pańspecko, pagórkowata wysepka na lodzie. Tak, to jest kolejny cytat, który opisuje dokładnie to samo, czyli głębie tej przestrzeni hmm jaka istnieje w nas. Jej bezmiar. I to był jednocześnie ostatni cytat z Waldenu. I tak na koniec powiem, że jedną z rzeczy, które co inspirowały mnie tak ostatecznie, aby dziś nagrać odcinek Waldenowski, rozdział Waldenowski. Był taki podszept wszechświata. Otóż oglądałem niedawno film, który tak na marginesie bardzo przypadł mi do gustu. Film, którego oryginalny tytuł brzmiał Burnt, czyli hmm palony. Chociaż na polski to zostało niby przetłumaczone w wolnym jakimś tłumaczeniu, przypuszczam, jako ugotowany. Hmm. Film obyczajowy, bardzo kulinarny. Hmm. I główny bohater tego filmu stwierdził w którymś punkcie, że znaczy zapytany, w jaki sposób on chce hmm, wytrzeźwiać. <grystanie> jaki ma na to sposób, jeżeli nie chce na przykład uczęszczać na jakieś terapie grupowe. To on odpowiedział, że jednym z jego sposobów są spacery po lesie Waldem. <grystanie> Otrzeźwiające Pacery po lesie Walden. Z punktu widzenia Henry'ego Zora możemy szerzej zdefiniować to odrzeźwienie, że w tym ujęciu może to być otrzeźwienie nie tylko z procentów. Hmm. Walden. Henry'ego Zora. Cieszę się, że mogę tak hmm, dzisiaj zamknąć cykl waldenowski, całkiem treściwy już w Molium. Tam już dobrych kilka rozdziałów się znajduje, nasączonych takimi przemyśleniami. Będę miał do czego wracać i bardzo się z tego cieszę. Wszystko utrwalone w mp już na naszej stronie obecne. Bardzo mnie to cieszy. A przed nami zresztą nowe lektury podobnie inspirujące. Zresztą niedawno opowiadałem o tej nowej ziemi, to też mocno mnie zainspirowało. Nie wiadomo jak wyszło za jednym zamachem 5 godzin nagrania. Ha. I aktualnie dosyć sobie cenię takie przemyśleniowe bardziej hmm. rozdziały Molium jak właśnie te waldenowskie, czy o nowej Ziemi, karta, czy wcześniej o potędze podświadomości Józefa Murphy'ego, a już mogę uchylić rąbka tajemnicy i powiedzieć, że mam coś szykuję, coś nowego w zonadżu, dokładnie z tej samej półki. Tylko inny autor. I na razie więcej nie powiem, ale zdecydowanie poczułem niedawno zew, poczułem inspirację do czegoś, co mnie w ogóle nie kręciło wcześniej, o czym słyszałem I co prawda już od dawna ale co mnie w ogóle jakoś tak nie kręciło. I nagle, ni stąd, ni zowąd, niedawno rozpoznałem w sobie intensywny, wyraźny zew ekscytujący mnie, żeby po to sięgnąć. Na swój sposób nie mogę się tego już doczekać. I jak tylko skończę lekturę aktualnego tumiku Pana Samochodzika, to robię przerwę w samochodzikach i... Hm, Czytam tą pozycję, kolejną przemyśleniową pozycję, która może być hmm, intensywnym źródłem inspiracji. Duchowa treść. Duchowa treść. To by było na tyle, jeżeli chodzi o dzisiejszy waldenowski rozdział Molium. Jednocześnie ostatni już z cyklu waldenowskiego. Hmm. Dziękuję Tobie za całą uwagę, czas spędzony ze mną, z tą audycją dzisiaj. Życząc Tobie przyjemnego poranka, dnia, wieczoru lub nocy. A teraz chciałbym tradycyjnie zwieńczyć dzisiejszy rozdział recytacją jednego z moich wiersz z przeszłości. Na dziś wybrałem wiersz z 10 marca 2003 roku zatytułowany Naprawiona śmierć. Naprawiona śmierć. Dawno, dawno temu, gdy śnieg opadał, bez uwagi mojej, bo Zajęty byłem słuchaniem nauk, za które stawiali stopnie. Gdy idąc do i z, często myślałem nad każdym skrawkiem naszego spotkania, każdą sekundą naszej przyszłej historii. Gdy stałem pod ścianą, by zlać się z nią w jedno. Gdy bolało mnie wewnątrz i gdy miałem umrzeć, lecz tak się nie stało. Dawno, dawno temu autobus uciekł. I zdążyłem na Ciebie. Podeszłaś, usiadłaś przy mnie. Blask jutra onieśmielił mnie i odebrał zdolność ruchu. Przepadł dzień następny. Już się nie obudził. Wiele dni minęło, gdy śnieg znowu leżał. Byłem wyleczony z naukowej śmierci. Wiele dni minęło. Dojrzałem. Wzrosło coś we mnie, poznałem siebie bardziej i wiedziałem więcej. Gdy przybyłaś, gdy dobrze się stało, by naprawić wczorajszą śmierć jutra, by pokazać, że naprawdę można. Podeszłaś, usiadłaś przy mnie, blask jutra ośmielił mnie i już wiedziałem, przepadł dnia następnego. Lecz byłem szczęśliwy. Mówił Thomas Lee.